Kości i piony i bastiony. Podcast o graczach. Dla graczy. Ok, witam Was w drugim odcinku naszego podcastu. Dzisiaj jest ze mną Karol. Witam serdecznie. No i przejdziemy już od razu do, do konkretów. Karol, opowiedz coś o sobie. No to jestem Karol. Swoje dzieciństwo spędziłem w takiej małej mieścinie pod Grudziądzem, gdzie nie było zbyt wielu planszówkowiców ani w ogóle dostępu do pomorskich. Tak, kujawsko w Kujawiakiem. Kujawiakiem dokładnie, okay. tak? Ale starze, stałem się pomorzaninem. A chodziłeś na żużel? Mhm. Tak, tak, żużel jak najbardziej. W tych ekipach nawet kibicujących. Mhm. Uczestniczyłeś? Uczestniczyłem tak. raczej i te inne. Wybieganie i łapanie flag kibolem, przeciwników. Tak? Nie, aż tak to nie. Ja byłem z tych, z tych, z tych bardziej grzeczniejszych. Okay. No i 9 lat temu, 9 czy 8 lat temu sprowadziłem się do trójmiasta i tak oto tutaj okay. zostałem. I, ale zacząłeś sobie. studiować? tutaj? E, tak, przyszedłem tutaj na, na, na studia. Mm -hmm. No i tak jakoś w regionie, z którego, z którego tam pochodzę, dość ciężko było z pracą i w ogóle, a tutaj są dużo większe możliwości, jednak Zgadza miasto się. jakoś bardziej. Trójmiasto bardziej przyciąga mnie przyciąga, tak. Tak dużo ludzi tutaj właśnie z, o, z Warmii Mazur, z, z kulecko Morskiego przyjeżdża właśnie do, do Gdańska. Um, Okej, okay. jeszcze powiedz mi, co studiowałeś? Bo nawet sam nie wiem. Ja jestem po mm, kierunku europeistyka. Europeistyka, no tak. spoko. E, i... Ale z tym kierunkiem nic nie, nie wiązałem, żadnej y y w sumie y y przyszłości, w sumie tak... Po zrobieniu licencjacji przyszedłem tu tylko dlatego, żeby zażyć, to powiedzmy, jeszcze świata trochę studen studenckiego, jeszcze, studenckiego, jeszcze nie dorastać, okay. żeby jeszcze się trochę pobawić. No. no, obecnie, y y obecnie jestem y na okresie przejściowym, pracowałem w korporacji ubezpieczeniowej, tak. a teraz... Y masz plany. Mam plany. Tak. Plany, wielkie plany. Do Pabu yy, pubu planszówkowego sobie. Tak, zgadza się. E, z tego co wiem, już tam oglądasz szukale powoli. Tak, już powoli zaczynam ogarniać, mniej więcej bizn biznes mniej więcej w jakim kierunku mm -hmm. to po powinno iść. E, szukam rozwiązań połączeń pomiędzy pałami płaszczówkowymi, które już są i mhm. które wiem, że sprawdzają się w jednym drugim przypadku i żeby połączyć to jakoś fajnie razem. Starasz się znaleźć swoją niszę. Dokładnie tak. No i słusznie. Znaczy ja już z Tobą rozmawiałem o tym i uważam, że to jest fajny plan, jeżeli to wszystko sobie policzysz. Dużo tych pawów planszówkowych się utrzymuje i to są rentowne biznesy. Właśnie to jest zadziwiające, że, że w samym mhm. tutaj te okręgu, nie wiem, Zaspy, Oliwy to mhm. jest dość, mała ma przestrzeń jest chyba 4 czy 5 pubów mhm. i każdy... Jest funkcjonuje jak Skarza najbardziej. Się. No tu jest dużo studentów, to po no, pierwsze. To po pierwsze. No. Druga sprawa, no właśnie, bo nagrywamy tutaj z Karola Mieszkania. Teraz Karol mieszka na Gdańskiej Żabiance. Żabiance, tak. I, i, no, też jesteśmy znowu, tak jak u Marka, otoczeni grami Karola. No i właśnie tutaj w okolicy jest właśnie około trzech, czterech pubów. Które, które oferują gry planszowe, albo nawet stricte gralnie chyba też, bo hmm. o gra, nie, nie, nie graciarnie, tylko o, to, to, ta gralnia w Oliwie, jak ona się nazywa. Nie wiem, czy mamy tutaj ten da, to, ma co? to nie ma tego. Kro, Kron. Kron. właśnie krol. Te, od tego no. się wszystko zaczęło, ale to jeszcze, jeszcze, no. jeszcze przejdziemy do okay. tego. No, no i właśnie Chrome jest taką dosyć chyba najbardziej znaną gralnią, stricte gralnią. Znaczy na pewno okolicą. najdłużej, która tutaj trwa, bo jeszcze jest i Next Level no. i Graciarnia. Tak, ale oni mają zupełnie inne modele jakby biznesowe. Tak, każ, każdy ma, ma zupełnie. Znaczy Next Level i Graciarnia ma więcej, mniej więcej po, podobne, Chrome tak. odbiega od nich. Chociaż Next Level jest więcej turniejów chyba, nie? W tak, bardzo dużo organizują mm -hmm. turniej i, i spotkanie mm -hmm. odnośnie właśnie różnych no, nowych gier. No i w nie to... też są, ale to jest no. dla, też dla niszy osób, które do tego, do Krollman uczyszczają. Jak ktoś tam jest często, to, to wie, że, że są turnieje. No są bardzo specyficzne, bo turnieje na przykład w X-Wingi, mm -hmm. albo w Blood, blood Bow. Tak. Wiem, że też zacząłeś grać. Tak, trochę, trochę zacząłem, ale odbiłem, no, odbiłem się strasznie i to jednak to nie, nie jest mój, mój typ rozgrywki. Bardzo długa gra, z tego co wiem. Okej, okay, dobra. Twoje plany wyglądają super, mi się wydaje. I na pewno jest miejsce na następno. następne takie, takie miejsce, które, które będzie no, no tak, bardziej, że miejsca, w zasadzie, w miejsca, w których nie ma e, się. Takiego, to, to, tak, tak, tak, takiego odpowiednika. No. A jeszcze pozostało trochę regionów w, trój, w mieście, które nie ma zagospodarowania. No tak Zgadza jakby. się, poza tym no, grupa szowa robi się coraz bardziej popularne. Coraz więcej osób chce spędzać czas właśnie w ten sposób. E, także no, jak najbardziej. E, OK, e, to pierwsze już takie to stricte growe pytanie. Powiedz mi, co ostatnio gości na swoim stole. No, ostatnio e, stało się regularne, co piątek. Mm -hmm. e, Run Tak. Z, tak, Run Warsy z, z, czarkiem z, z, czary, z, z czarkiem i z Z czarkiem i mm -hmm. No, dość gra, gra dość mocno, mocno wciągnęła. Powiedzmy mm -hmm. taki Twilight, Twilight nawet z 4X, bo masz uh -huh. element eksploracji. E, Duel's on the map, Area Control w świecie fantazy, orki, elfy, nieumary i w, ludzie. W, w, święcie, w świecie, w świecie desenta desenta tak. tak. To jest do, do, dokładnie w świecie, w świecie desenta mm, No tak. I to, znaczy To jest właśnie ta gra, na, na którą cały czas wy, wy macie po prostu złą godzinę. To te... No i tam złą ludzie... godzinę. Piątek, dziesiąta rana to nie jest zła godzina? No tak, no, no, przecież wszyscy wtedy już mają wolę. No ale... Ale no, y... Nie myślę, dla ciebie na pewno te, też znajdziemy. Tak, no, czeka to po prostu na mnie. E, ale nie, Orun Warsa to dużo dobrego słyszałem. E, no i szkoda, że FFG już nie robi takiej gier. No. No. Co, co zrobić? Okej. Okay. I to jest jedyna rzecz, czy coś e, jeszcze. Nie. E, ostatnio zaczęliśmy z dziewczyną ogrywać posiadły szaleństwa. O, też ostatnio grywam z moją siostrą i jej chłopakiem. E, tak, jesteśmy po, po kilku pierwszych scenariuszach. Jeden nawet udany. <gry> Jeden nieudany dla mnie, ale okay. udany dla niej, bo oszalała i miała za zadanie doprowadzi nie doprowadzić śledztwa do końca i śmierci pozostałym okay. więc to się jej udało. A poza tym bardzo lubimy chodzić też do escape, escape roomów i tak. próbujemy różnego typu gry, właśnie typu escape, escape room. Escape room. Okay. No, na razie mamy na koncie jedno. ciężka uh -huh. z Wenecji to się chyba nazywa. Nie polega to no. tylko na, na kartach, i na uh -huh. karcie na jednej stronie masz y, jakąś wskazówkę, uh -huh. znaczy jakieś pytanie i musisz rozwią się rozwiązać. Pierwsze są badalnie proste, uh -huh. ale na drugiej stronie masz odpowiedź i na przykład później. Y, no powiedz masz otworzyć kuferek no i musisz tak, to e, e, powiedzieć tak sobie e, nawzajem jak ten kuferek otworzyć. I musisz te karty obracać, w jedną, w drugą stronę patrzeć. No i odwracasz i na tej stronie jest wypisane, że o, udało Ci się otworzyć kuferek i na następnych trzech kartach jest to, co w tym kuferku znalazłeś. Tam na przykład są jakieś dodatkowe elementy i potem jest następna karta i na następnej karcie musisz szukać wykorzystania tych elementów, które znalazłeś na przykład wcześniej. Te karty można wykorzystywać w różny sposób. Na przykład na jednej stronie są jakieś kreski, odwracasz te karty, na drugiej stronie też kreski. I na trzeciej karcie mówi jest na przykład informacja, że pukasz do drzwi i musisz podać hasło, nie? Mhm. no i musisz szukać hasła. I co się okazało? Musiałeś podnieść tę kartę do góry, spojrzeć, że prześwietliło na słońce i te kreski ułożyło się w słowo i to, był, i to było na przykład hasło. Nie? Ej, no to fajnie to wygląda. Ja byłem, w... chodziłem do escape roomów, eee, nie grałem jeszcze w gry typu escape room, no ale to brzmi jak escape room No po prostu, dokładnie, no? tak. Więc... Nawet są elementy takie zręcznościowe, mhm. że na przykład od tej pory karty muszą leżeć tylko i wyłącznie w ten sposób, mhm. Nie możecie się obracać, nie możecie przewracać głowami, a nic, tylko możecie, możecie patrzeć na te karty tylko z tej perspektywy, w okay. jakiej, jakiej siedzicie. Nie? Spoko. I te karty nie są ustawione tylko pionowo do ciebie, ale są poziomo, skośnie, okay, okay. Y, więc to dodatkowo ut utrudnia ci czas. Nie? A jak w ogóle się nazywa ta gra, w którą wygraliście? Y, ta Escape Room? Atak na London to było. Tak na okej. Okay. No dobra. To... Mówiłem, że ucieczka z Wenecji, ale to nie, bo mamy ucieczkę z Aha. Wenecji, jeszcze, jeszcze okay. nie rozpoczęliśmy, ale był atak, atak na Londyn. Dobra. Tak mówię, bo lepiej powtarzać po prostu nazwę gry niż... Bo, bo niż na przykład mieliby się nasi słuchacze cofać yy, i przypomnieć sobie, o czym my w ogóle rozmawiamy. Yy, a wracając do posiadłości przestrzeństwa, yy, super gra, fajna gra, mega gra. Tak, niestety bardzo jest... wciągająca tak. i wymaga dodatków. Yy, ostatnio jednak spotkałem się z bólem, bo dopiero zacząłem się tym interesować, mhm. co te dodatki dają i dodatek za 100 zł to daje dwa dodatkowe scenariusze, tylko kilka tam postaci, no jednak trochę boli, ale... Mam, mam dwa dodatki na razie, także mogę Ci coś pożyczyć. No, spokojnie. Mm. Spoko, jeszcze mamy jeden scenariusz podstawki do przejścia, ten najtrudniejszy na pięciu gwiazdkach. Okay, ten, ten co trwa 6,5 godziny. Tak? Nie, nie, on właśnie jest stosunkowo krótszy, uh -huh. krótki z tego co widziałem. Uh -huh. Jeden był rzeczywiście na 6 godzin, ale on miał chyba tylko 4 gwiazdki. To tam, no To tam właśnie moja dziewczyna wygrała przez to, że, mhm. że oszalała i, i musiała mnie zabić. My mamy jed, jeden problem, że my za długo gramy chyba w to. W sensie za długo wykonujemy misję i w tym momencie gra nam po prostu mówi, że przegraliśmy, bo za długo. Aha, no tak, no. to je, je, jest taki moment. No. no Jest to niestety trochę minus już po prostu w jednym scenariuszu przed samym wejściem, przed samym wyjściem już z tego, z tych posiadłości nas po prostu cofnęło nie? i koniec. No. E, no no tak to jest z Ktulu, nie, tak? jak się nie spieszysz, to cię Okej. OK. Ej, jaki był twój początek z grami plaszowymi? wspomniałeś z dzieciństwa, z co grałeś jakoś małe, czy coś z rodzicami, czy, czy z kolegami. Znaczy nie wiem, czy można to nazwać początkiem gier planszowych, mhm. ale za dzieciaka w, z rodzicami, szczególnie zimą, dużo graliśmy w pokera kościanego. Okej, okay. no to gra jak gra, nie? Także no, to już... Jakiś tam wstęp jest. Okay. No, potem y, uboga wersja Monopoly, czyli Eurobiznes. Jeszcze była fortuna wcześniej, tak. To, to... To, to, to jeszcze wcześniej, to, to, nie, no, to nie moje nie nasze czasy. Uh -huh. Ale nie, ja też gram w Eurobiznes i uważam, że to super gra. Tak, że, to, to uboga wersja. To, dokładnie. Tak? No. Potem długo, długo nic. Mhm. No i jak tutaj się sprowadziłem, no to. Nie wiem, jak, na jakiej zasadzie to działa, ale wszyscy narzekają na to, że mają mało czasu, a ja z drugiej strony, zupełnie w inną stronę, tego czasu mam aż zbyt nadto i, i nie wiedziałem, co z tym czasem za bardzo zrobić. No i właśnie wszedłem w różne pasje, między innymi fotografia, mhm. ale ona też nie, nie, zimą, wiadomo, tam kilka sesji można było tak. zrobić, ale jednak wieczorami nie... Nie, nie sprzyjają warunki, no to co tu można robić wieczorami? Mhm. No jakoś tak sobie pomyślałem, że o, może te gry, gry planszowe tak teraz wszędzie na czasie, wszyscy wrzucają jakieś zdjęcia. Dokładnie to się zaczęło w październiku 2018 roku. Mhm. To już kawał czasu. No już, już, no już po, po, ponad rok to trwa, no. no. Taka, taka już bardziej intensywna przygoda. I nie zaczynałem z grami y, łatwymi. Mhm. Od razu poleciałem, od razu, od z, od razu poleciałem tak, z, że tak powiem, z grubej rury. Szukałem <laughs> gier, które mogły mi się spodobać. No i pierwszą grą, którą kupiłem, to był Eldridge Horror. No to już grubo. Tak, ja jako, że miałem bardzo mocny zacięcie do tego, potrafiłem sam, nawet samotnie mhm. przejść rozgrywkę. Ale jak próbowałem do tego wciągnąć moich bliższych wtedy znajomych, no to jednak nie mogli tego za bardzo, za bardzo przetrwać. Ale na szczęście. Podczas kupowania samego Eldritcha, Eldritcha poznałem kolegę Pawła mm -hmm. i spędziliśmy ponad godzinę czasu na przeliczaniu wszystkich elementów, czy wszystko na pewno jest, czy, czy wszystkie karty mm -hmm. są, czy wszystko to się wręcz, zgadza. Kupowałeś od niego, tak? Tak, tak, tak. Kupowałem od niego. No i w czasie liczenia zapytałem, rozmawialiśmy, zapytałem, ro, ro, rozmawialiśmy, zapytałem czy, czy są jakieś grupy, gdzie się spotykają mhm. i w ogóle mówią, no, że tak, że spotykają się zazwyczaj we wtorki w Krolmie, a to chyba była sobota. Mhm. Jak byś chciał, to pisz, nie? No ja wiele nie myśląc, czy poniedziałek napisałem, czy, czy się spotykają, nie? Że tak, że, się, że, że są, jak, że jak, jak chcę, to mogę wpaść. No i tak się zaczęło. I to był dokładnie okay. 6 listopada 2018 roku. Jak Spraw... skrupulaty, sprawdzałeś, tak? <laughs> tak. mi dość, dość niedawno przypomniał. Mm -hmm. um, widzę twój tatuaż. Nie da się go nie zauważyć. E, tak. Karol ma na, na prawym ramieniu tatuaż nawiązujący do y, filmów anime. No i powiedz mi, czy w ogóle... No, znaczy oprócz anime, bo wiem, że anime to ej, bo jest jednym z twoich też hobby, mm, czy coś jeszcze e, oprócz tego takiego bardziej geekowskiego e, w twoim, twoim życiu gości? Książki Fantazji? No bardziej geekowskich? No. Nie wiem, czy książki fantazy można nazwać można geekowskim. Może aż tak fantazy mhm. bardzo, bardzo nie weszłem. Tam na koncie mam w sumie tylko co dwie pierwsze części chyba Wiedźmina. Mhm. Ale raz od pewnego kolegi pożyczyłem książkę, Malowany człowiek, mhm. Breta, i strasznie mi się spodobał. Jak się odwrócisz, to tak. bardzo, bardzo epicko, epicko wygląda to na półce. Tak. Każda, każda, każda książka ma dwa tomy i tworzą taką jedną całość. Tak, jeden cały, całą grafikę taką długą. W ogóle polecam ten cykl, bo też go prawie cały przeczytałem. Zostały mi tam chyba dwa ostatnie tomy. No, no, świ ja też jestem na po w połowie ostatniego tomu Świetna walka między ludźmi a demonami. Właśnie, tak, tak, tak. Dosyć oryginalnie, bo tam dzień jest ok, ale w nocy wszystkie demony wyłażą. i Jedyną ochroną są runy. Także też... E dosyć dosyć. Tak, ciekawym... Ale nie, nie psujmy czytelnikom no. nie, to, nie, to, to, niespodzianki. To już na początku wiadomo, o co, co, o co tam chodzi, a potem dopiero to się fajnie rozwija. E, Okej, okay, a jeśli chodzi o anime, co jest tam twoim, twoimi ulubionymi pozycjami? Mm, anime? Mm -hmm. To zacząłem od y, Dragon Ball'a w sumie mm -hmm. i bardzo, bardzo długi czas w sumie oglądałem tylko to. Mm -hmm. y, później Zacząłem szukać jakichś, jakichś innych alternatyw do tego, wiadomo Dragon Ball Z, GTA, skończyło się, no ale ile można w końcu, do końca fałkować jedno i to samo. E, potem oglądałem Bleach, nie wiem czy, czy, czy tak. kojarzysz? oglądałem też. To właśnie jest postać z Bleacha, To też jest walka z demonami. Walka ta z pustymi, dokładnie tak. to jest na, na, na nazwane. Pan z, długi, dusze, pan z, z bardzo dużym Tak, tak. Dusze, które, które nie poszły ani do piekła, ani do nieba, tylko pozostały w zawieszeniu mm -hmm. pomiędzy tym, i bo miały jakieś niezałatwione sprawy i szukają. Zgadza się. Szukają rozwiązania i wyjścia z tego świata. I coś jeszcze chyba miałeś, tak? E tytułu, tak. Że... Naruto? Naruto, o Naruto, także też. Naruto, tak. To takie no, główne, podstawowe, ale są hmm. też te mniejsze anime, hmm, czy znaczy mniejsze krótsze, tak? Bo tak. To, to wszystko to można nazwać tysięcami, po, po 300, 300, 400 odcinków. W, w Naruto dotarłem do momentu, gdzie e, tam już była ta, był ten turniej, w którym oni mieli zostać tymi e, Shinopi, tak? To strasznie szybko skończyłeś. Nie, turniej, turniej skończyłem i potem już tam się zaczęło. Był ten moment, kiedy oni tam. Jest ten przeskok, jak oni dorastają. Tak, I... tak bo jest przerwa, no. jest Naruto. Tak, tak, Kończy się właśnie na momencie tego, tego turnieju. Po tym Zgadza turnieju się. jedna z głównych postaci zostaje porwana. Tak. I potem jest właśnie. była długa przerwa, i potem był Naruto Shippuden. Jak już. To byli, tutaj już byli tylko bardziej kawałek, do, tylko do dorośli. do tego. No ale to, jest to było gimnazjum, no koniec gimnazjum. I no to, to już było. Teraz, teraz jest podobno Boruto, czyli uh -huh. syn Naruto. jest. <laughs> ale to też ma nawiązanie do, do, do mangi, ale uh -huh. nie, nie oglądałem, nie, nie zacząłem, nie chcę, nie chcę w sumie chyba sobie psuć e, wspomnień związanych z Naruto. E, nawiązuje do mangi, ale uh -huh. to jest tak, że jest... Kilka odcinków tylko mangi, a reszta to same filery wypuszczone przez, przez wydawcę samego anime, nie? W ogóle są, z tego co wiem, są, są gry planszowe na podstawie świata Naruto. Coś tam się w Japonii pojawia. Zresztą w Japonii jest pełno karcianek. Oni kochają karcianki, także że to, to jest w ogóle dziwny rynek. A jeżeli chodzi o Dragon Ball to nie mam pojęcia, czy coś się... Jest. Nawet masz w... w... To jest Gdyński Tymi? Klub Sidequest. Są, ode, są organizowane. Te... Karcianki, Dragon Ball? Karcianki, zbierałem, Dragon Ball, tak. Karciankę Dragon Ball zbierałem, to pamiętam. No i z Markiem też rozmawialiśmy mm, o Pokémonach, i Marek powiedział, że mu brakuje mm, gry takiej planszowej, typowo nie Karcianki. No to jest Karcianka, Pokémon. No właśnie, ale właśnie nie Karcianki. Nie? I tutaj się rozbija o to, że to jest fajnie, niezagospodarowany rynek, gdzie pełno osób w Polsce po prostu uwierbia te, te... Tak, ale tyle, tyle jest produkcji, jeżeli no. chodzi o Pokémony a planszówki jeszcze, jeszcze jako takiej... Tak, takiej dobrej, wiem, udanej. Tak, dobrej, tak. No. To jest... na, na ostatnim podcaście rozmawialiście o Power Rangers. Tak. Ja tak. Pozwoliłem sobie nawet <grym> sprawdzić, jak ta gra wygląda, że, że podobno jest taka zła. <grym> uh -huh. No ciężko mi powiedzieć, czy, czy, czy, czy mogłaby zawitać na, na nasz stół. No może być ciężko, <grym> Ale... Ona jest podobna do, do gier typu ten Legendary Encounters mm -hmm. i, i w ogóle. Mm -hmm. Bo masz niby tam jakieś. Nie wiem czy, czy oglądałeś jak to wygląda. Widziałem tylko tą Alien Deck Building Game. U... Ale nie chodzi mi o Power Rangersy. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, to, w ogóle. nie, nie to nie, masz co. bardzo nie, planszę na samym środku masz tak jakby to centrum dowodzenia tam tam gdzie Zordon Zordon I reszta, reszta i nie, tylko takie kafeleczki miejsc znanych z z, z okay. serialu. Aha. I na no, no, te miejsca pojawiają się na przykład kitowcy. Jeżeli w danym miejscu będzie na przykład mm -hmm. pięciu kitowców, no to ten region jest, opanowuje go chaos. Okay. Jeżeli wszystkie cztery regiony naokoło będą pełne ekip kitowców, to, to Power Rangers się przegrywają. Okej, okay, no? czyli takie zarządzanie trochę no, tak. e tym chaosem. Dokładnie, bo hmm. idziesz w Power Rangers w tak. miejsce, gdzie oni są i walka też polega na kartach, bo masz swój dek deck okay. w którym zadajesz mm -hmm. obrażenia i tych kitowców zabijasz. No. Ale fajny jest element y, doświadczenia, mm -hmm. bo za każdego zabitego kitowca odkładasz tego kitowca na bok, na taką specjalną planszę. Jak uzbierasz ich tam chyba 9 czy ileś, Aha. to odblokowujesz jednego megazorda. To Je, jednego, to... jednego zorda tylko. musisz o że... Minion, tam też było, że jeżeli zabijesz 6 minionów, tak, to też dostajesz. Nie, nie, gra, się... nie grałem. Tam jest nie, nie grałeś. No, okay. jeszcze, jeszcze nie no miałem to tam jest okazji. też podobna mechanika. Ok, no to super. Y, dobra, i. Y, Lecimy dalej. Jakim graczem jesteś? Co lubisz grać? Czy lubisz grać w dwójkę sam, solo? Czy lubisz gry area control? Czy Nie wiem. No, wszystko tak naprawdę co tam, co ci przyjdzie do głowy. A czy Dla mnie takim głównym wyznacznikiem, czy chcę zagrać w daną grę, czy nie, mhm. to ta gra musi być ciężka. Okay. W sensie ciężka pod względem długości grania. Nie lubię grać mhm. w gry krótkie, mhm. no wyjątkiem z jest Star Rams mm -hmm. i Eksplodujące Kotki i List miłosy, tak. bo on <laughs> zawsze wchodzi na gładko, ale ogólnie preferuję gry, gry dłuższe, które zajmują mm -hmm. jednak więcej czasu, jednak takie cięższe, które wymagają od Ciebie jakiegokolwiek myślenia. Wiem, jakie jest Twoje znotemne pytanie, ale odpowiem na nie już od razu, bo <laughs> jest czy, czy no. Euro, czy, czy Ameritrash. Mm -hmm. Do czasu przed podcastem nie, nie, nie, nie potrafiłem odpowiedzieć sobie na to pytanie i sobie tak usiadłem i, i rzeczywiście jak przemyślę swoją historię i to, co lubię grać najbardziej, mm -hmm. to sama odpowiedź mnie zaskoczyła, bo chyba wolę jednak bardziej gry euro. No proszę. Do euro się chyba dorasta. <gry> to znaczy tak. Yy, tak. Do, do, do euro trzeba dorosnąć. Nie wiem w sumie, czy ja grałem w takiego typowego Amerytrasa. bo samego Ameritrasza też trudno w jakiś sposób definiować. No, ale ja zawsze to Hellas jest według mnie typowym emerytraszem. Tak? Tak. No to widzi, no. ja, ja Lord of Hellas po. po mm, kwalifikuję. jako bardziej area kontroli niż no tak, ale, no, ale jakby area kontroli wchodzi w to, nie? No, Też um, bardziej w Amerytraż chodzi o to, że um, z tego co pamiętam, nie, ja tutaj się chyba troszeczkę za bardzo zagolopujemy teraz, czym jest Ameritrash, jest euro, więc nie ma sensu o tym mówić. E, znaczy, no ale... ja czytałem, krótka tak, krótka, tak jakby definicja Ameritrasha, to jest. Gra cechująca się wysoką losowością i tak. mocną interakcją pomiędzy graczami, często negatywną interakcją. Tak, dużą ilością też lore, nie? gdzieś tam y występującego w, w grze, no bo euro może być takie typowo suche, klimat musi w być w Pleciony jakieś tak, tam temat, ta, tak naprawdę to. I w Ameryce często jest ta zmiana, która powoduje, że mm, zmienia się jakby z, w pewnym momencie możliwość wygrania. To też jest ważne w, w typowym e, Amerytraszu. na przykład w Genezisie to jest, nie? że w pewnym momencie e, sposób e, trzeba wylosować, na przykład e, trzeba wybrać, który sposób e, wygrania ty wybierasz. Nie? No tak, no Moment, tak, którym, tak, tak jest. No. No, w momencie, w którym się pojawia tam op pierwsze opcje, nie? Tam jest taka sytuacja. Co też jest jakby tam. Ale to też nie ma takiej typowej definicji, nie da się No właśnie nie da się. Bo też, są znaczy, sami to są czasami, tak, które tak, trochę biorą z tego, tak. trochę z tego, nie? no ale. Okay, ale, ale jednak bardziej preferuję tak. gry tak. euro. No i to są na pewno gry euro, typu właśnie mhm. Area Control, mhm. Worker Placement. Tak. Negocjacyjne gry mhm. bardzo też e, lubię. Gdzie można blefować, mm -hmm. negocjować pomiędzy graczami. No i gdzie, gdzie następuje jakaś gra nad stołem. Tak. Nie na samej planie. Gdzieś się a trzeba tak się troszeczkę poprzepychać się, pogadać tutaj, jakieś sojusze ponowiązywać. Tak, trochę, no. troszkę, troszkę pościemniać. No, to, są, to są właśnie te rzeczy, które. Niektórzy ludzie bardzo lubią, a niektórzy ludzie bardzo nie lubią. Właśnie takie negocjacje, Tam jakieś takie, lekkie, gdzie gra powoduje, że... Musisz oszukiwać, ale jest to mechanika, nie? No gdzie, gdzie oszukujesz. Nie? I niektórzy ludzie to bardzo lubią, niektórzy ludzie tego bardzo nie lubią, nie? bo wolą mieć czyste zasady i tylko. No tak, no bo wtedy musisz się niejako też wczuć tak. w rolę. Tak, i bo troszeczkę psychologicznie lubię, podejść do tak. Bardzo lubię gry na przykład typu, właśnie, nie wiem, Avalon, mafia, czy coś takiego, mhm. gdzie dostajesz przypisaną do siebie tak. rolę i musisz ty tę rolę pełnić, i no. musisz w tę rolę się tak. wcielić i przekonywać innych graczy do, do tego, że to nie ty jesteś z mafii, tylko jesteś policjantem, i żeby cię nie wyeliminowali. Okej. Okay. No dobra, to wiemy już, jakim graczem jesteś. Nasi słuchacze będą wiedzieli już, jak, czego się spodziewać. No to teraz powiedz mi, te twoje najbardziej ulubione gry planszowe. Czy jeżeli chodzi o ulubione, nie mam tak jakby sprecyzowane, nie potrafię sprecyzować, która gra jest, nie wiem, na okay. piątym, na czwartym, czy, czy na pierwszym miejscu. Ale wybrałem powiedzmy pięć takich gier, które do mnie przemawiają. Dobrze. Znaczy jedną potrafię na pewno na 100% umieścić na miejscu pierwszym. To no ja To do, na samym końcu. To powiem ją do, na samym końcu, tak. Mhm. Więc jedną z takich gier jest na pewno Descent. Tak. To jest pierwsza z nich. Ale niestety bardzo ciężko zebrać stałą grupę tak. osób, które będą mogły się spotykać co jakiś ustalony czas. Próbowali, mhm. wiesz, próbowałem już z kilkoma grupami cztery, chyba czy trzy razy rozpoczynać kampanię i zawsze był jakiś taki moment przełomowy, że ktoś musiał wyjechać i potem już się nie mógł zebrać z powrotem do, do tej grupy i jakoś kampania ustawała w, w połowie. Czy... A, a bolisz być y, jednym z graczy czy bolisz być mrocznym władcą w Descencie? No wolę mieszać. Jak, e, nie, nie mam jakiejś takiej preferencji, czy, czy wolę być jednym, czy drugim. Na pewno nie chcę być za każdym razem po, po, jed, po jednej tylko stronie, albo tylko <słyska> poszukiwaczem, albo tylko mrocznym władcą, tylko <słyska> <słyska> e, zmieniać tutaj ro, rolę. No właśnie my staraliśmy się zagrać też kampanię z taką moją ekipą um, i też się pojawił problem, bo koledzy, który był mrocznym władcą, urodziło się dziecko. nie? I teraz już... No. <gry> teraz już jest wyłączony z życia po prostu totalnie. Nie da się w ogóle z nim zobaczyć. No, trzeba zrozumieć dziecko jednak sobie na troszeczkę priorytety. No, zgadza się. Ale no, z tego co pamiętam, super gra. Znaczy z tego co pamiętam, no, graliśmy jeszcze niedawno, więc... Ale no... Gra jest po prostu genialna, chociaż Imperium atakuje podobno lepsze. Nie wiem, nie miałem, nie miałem jeszcze możliwości. Ja tak. jakoś e... wolę bardziej chyba świat fantasy mm -hmm. niż, niż sci-fi, jeżeli chodzi o, o samą grę. Mm -hmm. No, a jeżeli chodzi jeszcze o takie dungeon crawlery, no to mi bardziej podszedł po, podeszło, posiadł szaleństwo na przykład. Więc też chociaż tego też nie można za bardzo porównywać, no, może trochę, nie? Ale jednak ta aplikacja daje fajną wolność graczom. Nie? Jest taki troszeczkę moment, kiedy odkrywamy te kafelki, ta plansza się rozbudowuje, pojawiają się jakieś nowe rzeczy i nie wiemy po prostu co się zaraz pojawi. A w desencie ta plansza już jest od razu położona i od razu wiesz mniej więcej jak będzie wyglądać cały scenariusz. A grałeś w desenta z aplikacją? Nie, nie grałem w desenta, No widzisz. No to tam masz tak jak w posiadłości szaleństwa, też masz tylko pierwszy okay. kafelek, podchodzisz do, do, do drzwi, otwierasz i tak. dopiero ci się pokazuje, co jest na następnym kafelku, nie? Okej, okay, no to, to jest ciekawe. Yy... Co, co, co do samej posiadłości szaleństwa i ogólnie gier, w których jakaś automa kieruje przeciwnikami, to yy, strasznie, strasznie denerwuje mnie jednak to w tych grach, bo. Yy, jakoś nie potrafię zarządzać tymi po prostu prze, przeciwnikami w taki najbardziej optymalny sposób, nie? Bo nagle jest, jesteś dobrym, mm -hmm. a potem nagle musisz się przemienić w tego złego i tak, jednak i musisz sobie szkodzić, najlepszą, najlepszą opcję tak. dla tego złego wykorzystać. Nie? I sam sobie tym... tym Chociaż sobie akurat posiadoczczeństwa to jest dosyć w porządku rozwiązane, bo jest jasny komunikat, gdzie ma iść ten ten, ten, ten potwór, tak? to, to, to, co, to, co tam się pojawia. I, I tam faktycznie to dosyć łatwo można ustalić. Można też wy... Tam jest taka opcja, że jeżeli jest dwóch graczy i ma zaatakować kogoś, to macie sobie wybrać, którego ma zaatakować. Nie? Więc to też jest w porządku. zazwyczaj jest informacja, że takuje gracza na przykład tak. z największym ilością przedmiotów albo z tak. największym ilością życia. No, ale jeżeli jest remis, to tutaj tak, faktycznie. To a my z dziewczyną zawsze gramy w papier kamienno życia, kogo ma zaatakować, a kogo nie. Chyba, że już widzimy, widzimy, że zbliżamy się akurat do dobrego końca, ktoś z nas ma mniej życia, dobra, to weź ty na siebie to na lata okay. tak odchodzimy znacznie odchodzimy tak, tak. od tematu. Nie jest okej, okay, mamy dobry czas, to jest spokojnie. Co dalej? Dobra, kolejna. Mhm. Tak jak przed chwilą wspomniałem, wolę, wolę gry osadzone w, ty, w, ty, w świecie fantazy, ale mhm. sci-fi też lubię i idealnym tego połączeniem jest Lord of Hellas. Tak, tutaj jest troszeczkę sci-fi, jest troszeczkę Tak, jest, jest, jest połączone mhm. greccy, tak? Greccy, to są gre, Grecja, tak. greccy bogowie połączeni taki z cyberpunkiem. Z, kosmiczną, z kosmiczną technologią. Mhm. No, grałem I to jest największa gra, chyba którą obecnie posiadam w, w swojej kolekcji, i będzie jeszcze większa, jak, jak dojdzie, jeszcze je, jeden dodatek. No, Twilight tym też się troszeczkę tutaj zajmuje. No, tak? Trosze, tro, troszeczkę tak. Ale no tak, teraz y, y, Karol zamówił sobie już ostatni dodatek, jaki mu tam brakował, y, więc będzie miał pełną kolekcję. No i... Jak kurier, dojdzie w poniedziałek będzie. Tak, i w, w, w, w przyszłym tygodniu rozgrywamy epicką rozgrywkę na sześciu tak? graczy. No, to damy radę, nie? Mieliśmy grać coś innego. Jest też bras ustawiony A, już w A właśnie tak? tak. Tak, w przyszłym tygodniu, ale to może się wtedy bras pojawi no, na twojej liście. <laughs> no, Braz bardzo lubię, szanuję, Aha. ale na liście, na liście okay. go, go nie ma. No, ale nie, grałem z Tobą w Lords of Hellas, nie jest to mój ulubiony mm, Arwa Control, ale... Może dlatego, że źle graliśmy. A, okej. Okay. <laughs> Dobrze mówisz, <laughs> to już mówisz, ale nie, wtedy faktycznie bardzo mi się podoba mnogość sposobów Tak, nie wygrywasz tylko na jedno... I nie tak. ma wygrania, wygrania na punkty. Nie? Tej, tak, nie z... ma wygrania nie na punkty. Żadnych, żadnych no, jest tak jedynym takim powiedzmy, że na punkty to jest to, że ilość tych lokacji, które zajmujesz. Tak? No tak, no to no. można w jakiś sposób no, policzyć okay. na punkty. Ale... Nawet nie wiem, czy, ka czy każda, każda każda kraina ma tyle samo yy... chyba nie. Um, ale na pewno, to znaczy tak, na, um, czekam aż um, losowka raz będzie bardziej dostępna, um, bo ta gra zasługuje na większą dostępność, um, szczególnie jeśli chodzi o dodatki i to też powoduje, że ona póki co nie jest chyba tak wysoko na BoardGameGeeku. Mm. Ja nie wiem, czy dodatki w ogóle wejdą do, do sprzedaży. Wiem, że teraz zaczynają, zaczynają wysyłać właśnie do, do ludzi yy, dopiero mm -hmm. Kickstarter'y. Bo... Kiedy? kiedy on było? Chyba 3 lata temu, nie? dopiero tak, wiem. I dopiero, do, dopiero dochodzą... Ale na pewno, pewno będzie się pieła w górę, bo zasługuje na to, żeby być wyżej. Ehm, a niestety ten algorytm BGG no. Powoduje, że im mniej dostępna gra, tym ona jest niżej. Tak, nawet nie wiem, nigdy nie, nie No to jest się. takie dosyć ciekawa sprawa z tym algorytmem, ale no na pewno warto w nią zagrać i się przekonać, bo, bo zasługuje na to, żeby, żeby gdzieś tam się pojawić na, na stole. No, co do dostępności, to yy, oznaczałem sobie właśnie na kilku y, sklepach mm -hmm. naszywkowych, mm -hmm. gdzie było powiadom o dostępności, żeby dostać maila. Dostałem maila, że są dodatki. Mm -hmm. Nie zdążyłem wejść na stronę. Już ich nie, i było. Już by ich nie było. Już było znowu <laughs> powiadom o dostępności. Nie? Jest tylko dostępny jeden dodatek, który jest tylko kosmetyczny i dodaje rzetoniki miast i, i świątyń. No niestety, to, to jest e, duży problem z większością gier od Awaken Realms na razie póki co. E, ja mam Właśnie mi przyszedł do tego Nemezisa, także jestem już szczęśliwym posiadaczem. Też będziemy, będziemy grać. Tak, będziemy, będziemy. Okej, okay, no, następna gra. Kolejna, zupełnie różna od pozostałych, mhm. Anacrony. No i tutaj już euro, typowe. Tak, typ, typ, typowe, typowe euro, ale z mocno osadzoną e, moim zdaniem e, historią. Widać to, czuć, czuć to. Jest Podróż, Podróże w czasie, Też, moment tak. kiedy musisz uciec w końcu z, te, z tej planety. Hmm, I też... lore jest bardzo fajnie, faj, fajnie jest wpleciony i wytłumaczone. te, te jest czasie, świetnie, tam. jest świetnie właśnie mechanika z klimatem połączona, bo wsadzanie tych, e, tych ludzi, do tych mechów. Tak, tak w... jeszcze w ogóle Karol ma egzosuty plastikowe, które super, znaczy nie są potrzebne w tej grze. Ale są super dodatkiem takim klimatycznym, który... Tak, ale to, to że dodaje to tylko samą wizualizację, mhm. by, gra się tym nie broni. Jeżeli tych egzesytów by nie było, są standardowo tylko kafelki, mhm. to myślę, że i gra i tak byłaby tak, tak samo dobra. W pełności podstawowa podstawka jest jak tak, najbardziej... ale same egzesyty robią wielką robotę. W tym bardziej, że chodzi, gra nie po jest jak na podstawkę, ilość elementów i to, co, tam, to, co gra ma w sobie to wcale nie jest droga. Wydaje mi się, że to no, tam około 200 zł. Chyba jest, jest w stanie się. się ku, yy, tak, w sklepie, sklepie jak, znaleźć, jak, już, tak? jak już znajdziesz w sklepie, to jest do około mhm. 200 zł. No, mi się szczęśliwie udało wyrwać na okazy. No, no, na na festiwalu tam. gramy. Okej, okay. też pozdrawiamy. Festiwal tak. gramy. Przełożony, niestety. Przełożony, niestety. Okej, okay. okay. ale nie, Anachrony, świetna, świetna gra, no, ja bardzo lubię, także też dzięki Tobie poznałem Anachrony. Zagraliśmy chyba się? 3, 3 razy. No chyba, jakoś tak. I każda gra była inna. Jeszcze... Tak, tym bardziej, że tak. są jeszcze dodatkowe plansze i jeszcze wszystkich nie, nie, nie wykorzystaliśmy. Tak, jeszcze wszystkiego nie wiemy o tej grze, ale to co hmm. wiemy na razie, to no, jest na pewno, na pewno bardzo wyrównane. Mimo, że te postacie wszystkie są inne to jednak, jednak ona jest dosyć dobrze zbalansowana. No. Dobra. Co dalej? No i top topów moich. Już dwie ci tak zostały. Co? Dwie już tylko zostały. Wiem, tak myślałem, no. że miało być pięć, ale nie. Pe, będzie cztery, będą cztery. <laughs> Okej, okay, dobra. Nie, bo nie, nie mogę znaleźć e, takiej gry, która mogłaby się jakoś jeszcze w to wpasować. Mm -hmm. W sumie mógłbym na miejscu, na, na, na, na kolejnej pozycji umieścić dwie gry, ale równorzędnie. Okay. Pana Lodowego Ogrodu tak. i Chaos w Starym Świecie. Dobra. E, chaos w Starym Świecie, wysoko. Okay. <laughs> Czyli e, znowu Area Control, tak? Tak. Dobra. <laughs> <laughs> Jedno i drugie Area Control, mocno, mocno że też wpleciona fabuła. Tak jest. E, Zupełna inność gier, asymetryczność, każdej z raz. Mhm. To też bardzo lubię w, w grach, gdzie krasy są zupełnie między mhm. są asymetryczne, każdy ma inny sposób na, na grę i inny mhm. sposób na, na, na wygranie. Tak, na przykład RUD. Tak, na przykład RUD. <laughs> e, Okej, okay, ale zacznę tak, ja jestem, no, no dużo partii w chaosu w całym świecie zagrałem i... Też mi się wydaje, że to jest na przykład najlepsza gra Erika Langa. Mimo, że mam na przykład Rising Sun i bardzo lubię Rising Sun, to wydaje mi się, że chaos w tym świecie jest lepszy, bo jest no bardziej tak, skomplikowany. Zresztwane. Daje więcej możliwości, jest większa głębia, wydaje tak mi się. Bardziej, jak, jak dodasz jeszcze szczura, to, to już jest tak. w ogóle kozacko. Tak. Sam szczur zmienia w ogóle same karty. Mhm i Najśmieszniejsza rzecz, ostatnio grałem Kornem i nie wiem może czy widzowie wiedzą, czy nie wiedzą, ale Kornem nie wygrywa się na punkty. Kornem wygrywa się na, walcząc, na, wa tak. na walkę. Wygrałem Kornem na punkty. Ale w dodatku to bo jest dodatku fakt. Bo dodatku do, do, dodaje dodatkowe karty, które za zabicia dodają po prostu dodatkowe punkty i tych punktów można uzbierać mnóstwo. Tak, to znaczy no, chaos w całym świecie jest taką grą, gdzie mm, y ona nie jest do końca zbalansowana. Tak naprawdę my musimy ją balansować. Jeżeli masz niedoświadczonych graczy, którzy nie wiedzą jak wygrywa dana postać, tak. to może bardzo szybko się okazać, że właśnie tak jak tutaj mówisz, Korn gdzieś tam zacznie zdobywać dużo punktów, szczególnie właśnie w dodatku, bo w podstawce on raczej tego nie potrafi robić. Ale w dodatku jest w stanie e, tak, nie, dużo tych punktów no, zdobyć. Nie, Z nienacka jed, jedna, jedna frakcja może wygrać, bo tak. czegoś się nie, nie zobaczyło. Tak samo jest w Wrócie. W wrócie też dużo osób narzeka na to, że ona jest niezbalansowana, a tak naprawdę ona nie ma być zbalansowana, bo chodzi o to, żebyśmy my balansowali no, swoją. Bo ty na przykład kotami grałeś. E, nie, orłami. O, orłami grałeś, okej. Okay. I też szybko gdzieś tam miałeś problem, bo e, orły i koty mają to, że one dosyć dużo mają postaci na, na swojej planszy na samym początku, a gdzieś tam sojusz leśnych stworzeń i shop. one gdzieś tam tak, jakoś cały tak, czas tak te punkty tak ciurkają. Cieniu. Tak, są w cieniu, ciurkają, te punkty ciurkają i dopiero na końcu one wystrzeliwują. I no niestety alkoty i ptaki są na samym początku atakowane, atakowane, stracą te jednostki cały czas. Tak, i wtedy już nie mogą się rozwijać i mają, mają wielki problem. Tak. A sam włóczęga waga bunga, tak? Wtaki, tak, waga bunda, waga, waga bunda i, i sojusz leśnych zwierząt gdzieś tam nie atakowane gdzieś tam, tak. rozwijają to swoje A swoją tu, sobie, tu sobie tak. z, z, postawię je, jedny, jeden przyczółek, tutaj drugi, tutaj trzeci, nagle masz pięć i przy każdym następnym przyczółku dostajesz po 10 punktów i, i w jednej no, duże... No, to, to jest ten problem gier asymetrycznych, ale no, już wracając do, do tych dwóch gier, z tych dwóch gier, które powiedziałeś, no jednak Pan lodowego Ogrodu w moim sercu jest bardzo głęboko bardziej... i no, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale, ale naprawdę uwielbiam tą grę i też jest bardzo niedoceniana przez to, że jest tak mało dostępna na świecie, bo tylko wyszła po niemiecku, po angielsku i po polsku, z tego co wiem, i też w ograniczonych nakładach już nie jest dostępna, także dużo osób nie miało możliwości. Tak. Chyba to... ja, ja mam, ale jeszcze nie zdążyłem wydrukować sobie ładnej instrukcji polskiej, bo jest tak. wersja wersja niemiecka. To. Też ma wersję niemiecką, ale jeżeli ma chaos, ktoś ma. Na chaos cały czas jeszcze poluję, ogólnie jestem kolekcjonerem. Tak, granie gra, by... nie, gra nie musi być grana przeze mnie, ale musi uhum. leżeć na półce, uhum. inni ją mają i innej wersji będziemy ogrywać, a moja będzie tak. sobie leżała. Raczej nie sprzedajesz gier, chyba że naprawdę już Ci nie podpasują. Tak, chyba że, że jakoś szczególnie się na nich zawiodę, wtedy one uhum. idą w odstawkę, ale mimo że jestem kolekcjonerem, gry otwieram. Okay. Próbowałem, próbowałem przy wielu tytułach, nie otworzę, niech leży, póki nie zagram, niech sobie leży w tej folice. Ale tak leży i tak patrzę na nią ta folia się tak świeci, nie, to trzeba zdjąć, wycisnąć te wszystkie żytony. Trzeba zobaczyć, co jest w środku. Trzeba zobaczyć, czy, czy tak? niczego nie brakuje, dokładnie. E, no dobra, pierwsze miejsce w takim razie egzekwo tam świeci. To, to, to, jest, jest... To, to jest to jest tak jakby, no nie powiedzmy, że drugie, tak? Okej, okay, dobra. No, i te, ta gra, która, którą mogę umieścić mm -hmm. na miejscu numer jeden, to jest Wojna o pierścień. Okej, okay, właśnie, bo coś mi, coś mi brakowało tego, tego tytułu. Ja wiem, że bardzo lubisz. Tak, Wojna o pierścień uwielbiam. Mm -hmm. Znowu w... Area Control, znowu Amery. Trochę mało tych Area Control, nie wiem, czy, czy bym to nazwał Area Control. To, to, jest bar, to jest bardziej gra wojenna niż area no. control, pojedynkowa. No i wpleciony w świat, no, no władze pierścieni. Mhm. Dwie różne strony, każda też ma in, inne sposoby na, na wygranie, inne zupełnie strategie. Jeżeli chodzi o tę grę, dlaczego, dlaczego jest na miejscu numer jeden, ma moim zdaniem niesamowitą regrywalność. Duża filmowość no. chyba jest też tej gry. Tak, tym bardziej jak jeżeli oglądałeś wacy Pierścieni, znasz Władcę Pierścieni i na mapie odgrywają się pewne sceny zupełnie przez przypadek i nagle, hmm. kurczę, jak w filmie, nie? bo Romil zginął pierwszy. No, tutaj znaczy, nie, nie mogę Ci jakby powiedzieć, jak, jak mi się podobała ta gra, bo jeszcze w nią nie grałem. To jest ostatnia gra z tych takich dużych gier dwuosobowych, które jeszcze nie grałem. Twilight Struggle ograłem, Gwiezdne Wojny już też obrałem, Rebelię Ale właśnie ta filmowość w Rebelii bardzo mi odpowiada i wydaje mi się, że to jest to samo co w, w, we Władcy Pierścieni, jeżeli chodzi o taki odbiór. Myślę, że filmowość w Wojnie o pierścień jest mniej oddana niż w samym Gwiezdnych w Wojnach. samych Gwiezdnych Wojnach, w, mhm. w, w Rebelii. Bo tam jednak masz te, te postacie, możesz przeciągać, nie wiem, tak, Rockera no. na złą stronę i on możesz znajdzie gazę śmierci. Możesz jest Tak, tak. Bo zupełnie od, odmienną historia, albo w drugą stronę Lorda Vadera na dobrą stronę przeciągnąć mm -hmm. szybciej niż to nastąpiło w filmie. Mm -hmm. No ale wracając do samego wacy Pierścieni, e, każda rozrywka jest inna. I mogę to powiedzieć z pełną świadomością. E, w kromie mówią na mnie wopowy w freak w grę zacząłem, zacząłem grać w marcu zeszłego roku, w Aha. zeszłym marcu rozegrałem ponad 50 partii w tę grę jedna to, rozgrywka trwała około imponujące. 3 do 4 tak. godzin Bo Także osoba, to jest, jest bardzo jest, długa jest gra jest bardzo długa gra mhm. i żadna gra nie była, nie, nie była podobna do, do, do drugiej wiadomo są jakieś takie m, strategiczne ruchy, które trzeba, znaczy nie trzeba zrobić, które mhm. robi się tak jakby ale już później gra się zupełnie zmienia, to co ci do... nie można obrać sobie strategii, że dobra w tej, w tej rozgrywce idę na przykład w tę stronę, nie? Mhm. To, tu trzeba reagować na to co masz, to jak ci podejdą karty. No i wkurzać się na kostki, że jeżeli wypadają ci hity, to ty, ty, ty, ty, tylko same, same pula. E, tak szybko licząc, rozegrałeś Wojnę o Pierścieniu już około 150 do 200 godzin. No to tak średnio liczę, no, bo te 3-4 godziny, godziny to jest takie minimum. E, no, najdłużej grałem 8, 8, 8 godzin. Dobra, powiem ci coś, masz coś z głową, nie? Wiem. <grym> <grym> Nie no. E... Wiem, wszyscy, wszyscy, wszyscy mi to mówią. Mam, mam jeszcze... podstawkę, tak. mam obydwa dodatki. Mhm. Ale nie ale... jesteś chyba jedyny, bo mój mam kolegę, który też e, dla niego Wojna o Pierścień jest top e, i ma rozegrane już tam naprawdę, może nie tyle partii, ile ty, ale sobie ją tak po prostu e, s, e, przerobił wszystko po prostu, co mógł, to dokupił jakieś dodatkowe rzeczy do tej Wojny o Pierścień, e, Jakieś tam Hmm, tak ludzie, jakieś, góry tak góry, Gondor góry, na przykład góry, gdzieś tam gondo, można tak, miasta, kupić. miasta tak. sobie dokupują matę na przykład coś sam zrobił bo nie ma chyba oryginalnej maty do, do Wojny też, też masz matę no, Dwie nawet. Jedną, jedną oryginalną no. zrobioną na, na podstawie samej mapy z gry i drugą fanowską no. tak jakby wyciętą z, z książki, no. ale nie ma mi nie ma mi tutaj, żeby ci pokazać okay. ale najlepsze co najlepsze sobie zrobił to z klocków Lego zrobił sobie taką trzymaczkę do karty. To jest Serio? Tak genialny pomysł, to, tak, to muszę Ci potem pokazać na zdjęciach, nie? ale naprawdę genialny, genialny pomysł na to, jak można usprawnić sobie grę. nie? Także... nie ja, swo, ja swojej wersji w z inny sposób nie, nie ulepszam. Nie, nie malujesz figurę? Nie, nie, nie mam jakoś, mm -hmm. jakoś potrzeby, nie, figury, nie, nie mam zacięcia, próbowałem z, mm -hmm. z Nemezisem. Jakoś to wyszło, mm -hmm. Nowemu właścicielowi gry się, się, się podobało, bo sam już Nemezisa nie posiadam. Tak, sprzedałaś. Sprzedałem, tak? Tak, bo ja mam. Tak, bo, bo ty masz dokładnie. <grym> <grym> Okej. Okay. No dobra, i to jest top 1. Top tak, to jest top, top top. W żaden sposób się tobie nie dziwię, tylko jedna rzecz mnie zastanawia nadal, dlaczego mówisz, że bardziej euro ci podchodzi. No właśnie to, to jest właśnie dziw, dziwne, nie? Ja też się nad tym bardziej zastanawiałem, no bo jednak wojna o pierścień, no nie zagram z tym w, w to z każdym. Ta gra ma jednak tak wysoki próg mm -hmm. wejścia, tam nie wystarczy jedna rozgrywka, żeby Ale to się osiągnąć. No nadal nie jest euro. No, no nadal nie jest euro, no tak. I, ale też rozumiem Cię, bo na przykład e, odkąd gram w anachrony z Tobą e, Lords of Water Tip, na przykład z, e, z Pawłem zagrałem. E, gdzieś tam jeszcze Viticulture e, się pojawiło e, w, w moim tam gdzieś, e, no, stole. Też te, to euro zaczyna mi coraz bardziej podchodzić. Nie? I, Mimo, że tam jakimś superfanem nie jestem, to, to kilka euro gier w moim tam sercu jest dosyć wysoko i to też jest, wydaje mi się, że to też ciężko od nas powiedzieć, czy jesteśmy graczami Euro czy Amery, gdzieś tak po trochu tego i tego. No bo mimo, że Wojna o pieczenie w sumie na pierwszym miejscu nie mm. jest to gra euro w żadnym tak. wypadku. To jednak w gry, po gry euro sięgamy częściej, więc mm. raczej graczem gier euro jestem, a nie, a okay. nie wo wojennych na przykład. Dobra, e, no i to teraz rozczarowania twoje. Rozczarowania. Mm. Dużo ich nie masz, Duż, dużo ich nie mam. <śmiech> Może nie tyle rozczarowanie, co gra, do której nie mogę się w żaden sposób y, przekonać. Mm. Próbowałem chyba trzy czy cztery rozgrywki. To jest gra Blood Rage, okay. na początku myślałem, że po prostu karty mi źle podeszły mm -hmm. i dlatego tak mocno dostałem po że tak powiem, mm -hmm. ale jednak druga, trzecia, czwarta rozgrywka pokazała mi, że zupełnie tej gry nie, mo nie, mogę, nie, no nie mogę się do niej w, jakiś, w żaden sposób przekonać. Czyli... A co dziwne, Rising Sun jak najbardziej, nie? Aha. Możesz rozkładać teraz i możemy grać. Ale do Blair Rage'a mi zapłacić dużą kasę, żebym w ogóle z nią, z nią zagrał. E, czyli Eric Lang z piekła do nieba, tak? tak. E, czy tam z nieba do piekła, bo jednak House w tym świecie tam w czołówce u ciebie się znajduje. Tak, tak, tak. tak, tak. E, Okej, okay. i drugie rozczarowanie? I, dr i drugie rozczarowanie. E, to jest jeden z Kickstarterów, który, który zamówiłem. Mhm i to jest gra e, Hunters 2114 łowcy okay. mm -hmm. z portalu z to, w to. tak, wspieram to czy na, zagran. Zagran na zagran zagran zagran to. w to okay. łukiego. łuki, łuki, łuki, tak, łuki, łuki, tak, łuki łukiego właśnie, o ile to w ogóle kiedykolwiek przesłuchasz <laughs> <laughs> okay, i co ci się nie spodobało w Huntersach? Znaczy, to było moje rozczarowanie z samego siebie. Myślałem, że gry mhm. tego typu jednak bardziej mi podejdą. Mhm. A to jest już gra typowo, typowo fabularna, przygodówka. Przygodówka mhm. oparta jest, oparte jest wszystko praktycznie na, na wydarzeniach z kart. Mhm. Są jakieś tam ruchy po, po planszy, która też jest układana z kart. Jakiś element survivalowy, robienie przedmiotów, mhm. jakieś elementy bitwy, tak jakby. Mhm konkretne scenariusze, scenariusze walk, ale do, do, nie, do każdego takiego scenariusza trzeba podejść jednak z dużą dozą ostrożności, uważać na każdy krok, chować mhm. się y, ale... jakoś za bardzo... Jeżeli byłbyś na przykład graczem, który lubi gry przygotowe, to czy to by była dobra gra? No tak, jeżeli, jeżeli ktoś lubi mm -hmm. tego typu gry, to, to, okay. to myślę, że, że, że jak Czyli najbardziej. Czy bardziej to, oczekiwałeś czegoś innego niż to, co. Znaczy, sam, sam zawiodłem w tym momencie siebie, bo myślałem, mm -hmm. że, że ta gra mi podejdzie bardzo mocno, bo sam, sam klimat post -Apo też mm -hmm. mi się podoba w okay. grach ale jako jednak rozgrywka tak mm -hmm. nie podeszła mi zbyt mocno. Mm -hmm. O dziwę na przykład d jak najbardziej już, nie? Mm -hmm. No, ale A tutaj, tutaj to... już ciężko mówić, że to gra przygodowa, tak troszkę zarządzanie no nie, kryzysem. Tak, kryzysem to jest, to jest nie? Zarządzanie kryzysowe, <laughs> dokładnie. Tak. E, Okej. Okay. Kogo śledzisz? Kogo słuchasz e, w internecie? Czy gdzieś tam poza internetem? Na samym Skąd... początku bardzo dużo oglądałem filmów od... E, Gambit TV, tak. Geek Factor, mhm. Game Troll, mhm. On Table, mhm. Granie w Chmurach okay. i te, te, te kanały śledziłem na samym początku bardzo mocno. Mhm. Ostatnio jakoś staram się zaufać bardziej własnej intuicji i własnemu researchowi, jeżeli chodzi o gry, ale bardzo mocno propsuje propozycję samego Gambita. Jego jednak topki jego, jego, jego mm -hmm. recenzję oglą oglądam na bieżąco, bo on wyciąga takie same gry niestandardowe Zgadza się. No Gambita bardzo szanuję, także ty szanujesz, Marek szanuje, to po prostu nie da się ten. A czytasz jakieś blogi może? Czytam. Nie, nie blogów okay. nie czytam, nie, mm -hmm. nie słucham żadnych mm -hmm. podcastów. podcastów. No oprócz mojego oczywiście. Oprócz twojego <laughs> oczywiście. Ok, i ostatnia rzecz, no pewnie na Facebooku też tam, z tego co wiem, trochę się udzielasz. Znaczy, w grup, jeżeli chodzi o facebookowe mhm. grupy planszówkowe, no to jednak najbardziej udzielam się na grupie, to cie, chyba tam nie ma, nie, nie macie tam, e, grupy gra... Wojny o Pierścień. Ok, ta tam nie zupełnie nie ma. Tam, Dobra. Cię, tam cię na pewno nie ma, tam bardzo mhm. często ludzie proszą o porady mhm. dotyczące wytłumaczenia karty, mhm. działania jakiegoś. No, ta gra po, po, posiada tak dużo twistów, jeżeli chodzi o jakieś konkretne zasady. Na mhm. przykład sama opcja ruchu. W jednym przypadku ruch jest, jest możliwy, a w drugim przypadku ruch jest niemożliwy, mimo że w obydwu przypadkach pisze, że można się poruszyć do wolnego regionu. Mhm. Ale wolny region dla celów rucha, wolny region dla celów armii jest zupełnie na przykład czymś innym, nie? I, i no, musisz to, to wszystko rozgraniczać, to jest standard w tak dużych A grach. często trzeba sięgać też mm. do oryginalnej angielskiej wersji karty. Tam, tam jest wszystko jasno napisane, mm -hmm. czasami po polskie tłumaczenia są zbyt, zbyt niejasne. To jest w ogóle super, jak e, takie małe grupy się rozbijają. Ja też jestem w, w wielu grupach właśnie na przykład Starus Rebellia, Nemesis e, czy e, SAIT i no to jest super te osoby wszystkie się wspierają odpowiadają sobie na pytania odnośnie właśnie zasad e, no tak myślę, tak, że... Tak, to właśnie ogólnie też zauważyłem, że sama społeczność osób, które grają w planszówki jest mhm. nie, niezwykle Pomocno. pomocna Tak zgadza się. zdarzają się oczywiście jakieś wyjątki no, ale, marginus, doty no. ale dotyczące głównie sprzedaży cebulaków tak no to już myślę, że każdy z nas czasami się widzi te wszystkie tak. te kłótnie na, na Facebooku pod jakimiś bardzo kontrowersyjnymi sprzedażami. Dokładnie. okej okay. I no, ostatnie pytanie tak naprawdę. Gry, na które czekasz? Kickstartery, Kickstartery? Nowości, które się mają pojawić albo coś, co jeszcze nie zagrałeś, ale Chciałbyś tu bardzo, bardzo zagrać. No, coś, co chciałbym bardzo, bardzo zagrać, to mm. jest Feudum. Okay. Przysz, przyszło też do mnie Kaltery w styczniu i od tamtego czasu jeszcze nie, mia, nie miałem okazji w, w to pograć. Najbardziej czekam na trzeci i ostatni dodatek do wojny opierzchni. Król, królowie Królowie Śródziemia. No, to jest jakby najnowsza rzecz, która się pojawiła w tym. Znaczy pojawiła Pojawi się dopiero, pojawi się. ale zapowiedź Miałby. się pojawiła niedawno, więc. No, mia miało to już niby wejść w planach w grudniu mhm. 2019, ale zostało przesunięte mhm. na koniec teraz chyba tego roku 2020, a też nie ma jeszcze żadnej informacji, co dokładnie tam będzie, mhm. ale na pewno ten dodatek e, kupię, to, to nie ma co do tego wątpliwości. Okay. Same Kickstartery Liczo, patrząc, y, kiedy mają przyjść, to mm -hmm. najbliższy to jest Barbarians y, Invasion, druga edycja, gra Worker Placement, mm -hmm. z takim fajnym twistem wykorzystywania swoich pracowników na takim jakby y, wulkanie mm -hmm. trzypoziomowym i w zależności mm -hmm. od tego, gdzie położysz pracownika na samym górze, mm -hmm. na samej górze wulkanu, y, definiuje to, gdzie możesz położyć go na niższym, niższym pierścieniu, jakie akcje będziesz mógł wykorzystać w kolejnej swojej, swojej turze. Okay. E, I co dalej? Kolejno Etherfields. O, dobra, Awakening tak. znowu. Tutaj niestety po właśnie łowcach mam obawy, że znowu mogę się od, od tego w taki sam sposób odbić. No, Jeżeli chodzi o, fa o fabularność, wplatywania fabularności gry... Do... Dużo widziałem materiałów o tej grze i wydaje się zupełnie czymś innym, więc myślę, że tutaj... No ja też mam nadzieję, że, że jednak się uda, bo to jednak jest gruby tytuł. Niestety znowu przesunęli termin już teraz na, na, na wrzesień. Niestety, no, Chiny dosyć mocno opóźniają teraz wszystko. Ale jeżeli chodzi o Etherfields, bardzo fajny klimat. Jeżeli tutaj ktoś nie wie o co chodzi, to chodzi o to, że tam poruszamy się w snach. W tak? Snach, tak. I gdzieś tam e, e, tworzą te to znaczy, jakby planszach tworzy nam te wszystkie przygody. Tak? Coś takiego tam. No Tak, tak, tak to, będzie, tak to będzie wyglądało. Tak jak mhm. są, mówią, że to jest nowy typ, nie Dungeon Crawler, tylko Dream Crawler. Okej. Okay. <laughs> I coś jeszcze? Yy, tak, i War, war with the Goblins. A, no Czyli to to, naj, to już naj, jest najnowszy tak. projekt na, Wsparłeś na wspieram, to... Dwa dni temu chyba, tak? Tak, dwa, dwa dni temu po, po mm -hmm. poszło wsparcie i czekamy. Mm -hmm. Sentyment do heroesów trójaczki tak. pozostał, ta gra graficznie wygląda i Mhm. Bardzo, bardzo Bar nawiązuje bardzo do Hirosu. Mi tak. się bardzo podoba pomysł tego, że nie ma tam figurek. Dokładnie tak. Dzięki temu gra jest po pierwsze tańsza, po drugie no już te figurki w pewnym momencie no za dużo tego jest. Nie? No. A wydaje mi się, że mechanicznie ta gra się bardzo dobrze obroni. Mi się też wydaje, że tak jak, tak jak patrzyłem, jeżeli chodzi o sa, samą mechanikę gry, będzie mhm. bardzo dużo możliwości co do montażu samy, samych oddziałów. Gdzie każda jednostka ma jakieś specjalne bonusy na, na konkretnym terenie, czy w połączeniu z jakąś konkretną jednostką, no zobaczymy, ma, ma być w sierpniu. Okej, okay. bardzo dziękuję. Super. E, myślę, że fajnie wyszło. Myślę, że też godzina czasu to jest idealnie. Nie, nie rozgadałeś się tak jak Marek. Starałem się. Tak. E, no i co, do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak, a my gramy teraz w Zombicider, Zombicide tak.